Dzieje apostolskie, rozdział piąty. A pewien mąż imieniem Ananiasz z Safirą, żoną swoją, sprzedali posiadłość. I ujął z tych pieniędzy za żony swojej, a przyniósłszy część jakąś, złożył u nóg apostołów. I rzekł Piotr, Ananiaszu, czemu szatan napełnił serce twoje, abyś skłamał duchowi świętemu i ujął z pieniędzy za rolę? Czyż pozostając przy tobie nie była twoją, a po sprzedaniu nie byłaby w Twojej mocy? Czemu rzecz tę przypuściłeś do serca swego? Skłamałeś nie ludziom, ale Bogu. A usłyszawszy ananiasz te słowa, padłszy wyzionął ducha i przyszedł strach wielki na wszystkich, którzy to słyszeli. A młodzieńcy wstawszy usunęli go i wyniósłszy pogrzebali. I stało się po upływie jakby trzech godzin, że i żona jego, nie wiedząc co się stało, weszła. Rzekł do niej Piotr. Powiedz mi, czy za tyle tę rolę sprzedaliście? A ona rzekła, tak jest, za tyle. A Piotr rzekł do niej, czemuż się z sobą zmówiliście, aby kusić ducha pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali twojego męża u drzwi są i ciebie wyniosą. I padła zaraz przed nogami jego i wyzionęła ducha. A młodzieńcy wszedłszy znaleźli ją umarłą i wyniósłszy pogrzebali ją obok męża jej. I przyszedł strach wielki na cały zbór i na wszystkich, którzy to słyszeli. Przez ręce zaś apostołów działo się wiele znaków i cudów między ludem i byli wszyscy jednomyślnie w przysionku salomonowym. A z postronnych żaden nie śmiał się do nich przyłączyć, a lud bardzo ich szanował. I coraz więcej przybywało wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i niewiast, Także i na ulicę wynosili chorych i kładli ich na posłaniach i na łóżkach, aby przynajmniej cień Piotra idącego zacienił któregoś z nich. Schodziło się też mnóstwo z okolicznych miast do Jerozolimy, przynosząc chorych i dręczonych od duchów nieczystych, a ci wszyscy zostawali uzdrawiani. A powstawszy najwyższy kapłan i wszyscy, którzy z nim byli, to jest sekta Saduceuszów, napełnili się zazdrością i porwali apostołów i wtrącili ich do więzienia publicznego. Ale anioł pański w nocy otworzył drzwi więzienia i wyprowadziwszy ich, rzekł – Idźcie i wystąpiwszy w świątyni, mówcie do ludu wszystkie te słowa, które dają życie. Co usłyszawszy, weszli o świcie do świątyni i nauczali. A przyszedłszy najwyższy kapłan i ci, którzy z nim byli, zwołali radę i całą starszyznę synów Izraela, i posłali do więzienia, żeby ich przyprowadzono. A gdy słudzy przyszli i nie znaleźli ich w więzieniu, wrócili i oznajmili im to. Mówiąc, więzienie wprawdzie znaleźliśmy starannie zamknięte, a strażników na dworze przed drzwiami stojących, lecz otworzywszy nikogo w nim nie znaleźliśmy. A gdy te słowa usłyszeli najwyższy kapłan, przełożony straży świątyni i przedniejsi kapłani, byli z tego powodu zakłopotani, co się mogło stać. A przyszedłszy ktoś, oznajmił im mówiąc, oto mężowie, których wtrąciliście do więzienia, są w świątyni i nauczają lud. Wówczas poszedł przełożony straży ze sługami i przyprowadził ich bez użycia siły, albowiem bali się ludu, aby ich nie ukamionowano. A przywiódłszy stawili ich przed radę i pytał ich Najwyższy Kapłan, mówiąc, czy wam surowo nie nakazaliśmy, abyście w tym imieniu nie uczyli? I oto napełniliście Jerozolimę nauką swoją i chcecie sprowadzić na nas krew człowieka tego. A odpowiadając Piotr i apostołowie rzekli, należy bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zabiliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego Bóg, nawodza i Zbawiciela, wywyższył prawicą swoją, aby dać Izraelowi upamiętanie i odpuszczenie grzechów. A my jesteśmy świadkami Jego w tym, co mówimy, także i Duch Święty, którego dał Bóg tym, którzy są Mu posłuszni. A oni to słysząc, zgrzytali ze złości i radzili o tym, jakby ich zgładzić. A powstawszy w Radzie pewien faryzeusz imieniem Gamaliel, nauczyciel zakonu, poważany od wszystkiego ludu, Rozkazał, aby na małą chwilę wyprowadzono apostołów i rzekł do nich, mężowie izraelscy, miejcie się na baczności względem tych ludzi, jak macie postąpić. Albowiem przed tymi dniami powstał Teudas uważający siebie za kogoś wielkiego, do którego się przyłączyła liczba mężów około czterystu, tego zabito, a wszyscy, którzy do niego przystali, rozproszeni i wniwecz obróceni zostali. Po nim powstał Judasz Galilejczyk podczas spisu i zwiódł wiele ludu za sobą, ale i on zginął, a wszystkich, którzy do niego przystali, rozproszono. Przeto teraz powiadam wam, odstąpcie od tych ludzi i dajcie im spokój, albowiem jeżeli z ludzi jest ta sprawa, wniwecz się obróci. Ale jeżeli z Boga jest, nie możecie tego rozerwać, a do tego mogłoby się okazać, że z Bogiem walczycie. I usłuchali Go, a zawoławszy apostołów i wychłostawszy ich, zakazali im mówić w imieniu Jezusa i wypuścili ich. A oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, ciesząc się, że uznani zostali za godnych cierpieć zniewagę dla imienia Jego. A nie przestawali każdego dnia w świątyni i po domach nauczać i opowiadać Jezusa Chrystusa.